Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych Poniedziałkowy poranek Spadł śnieg Wszędzie korki co za zaskoczenie, nikt się nie spodziewał, że będzie padał śnieg, pełno ludzi na lednich oponach, koła kręcą się w miejscu, samochody nie jadą, naprawdę, któż by się tego mógł spodziewać? widzieć jest, że zimą będzie padał śnieg, a może to kwestia braku odpowiednich przepisów, takich jak w innych krajach, choćby Szwecja, z tego co wiemy Niemcy, że od któregoś tam miesiąca jeździmy na zimowych oponach i tyle element zaskoczenia byłby trochę mniejszy może, ale zima to przecież nie tylko powód do narzekań. Zima daje też wiele radości. Niektórzy z niecierpliwością przyczekają, aby wyjąć swoje sanki, narty, łyżwy, Aby rzucić się w białego szaleństwa. Czeka ja, bo bardzo lubię ten aspekt zimy w tym roku umówiliśmy się z synem że nauczę go jeździć na nartach i obietnicy zamierzam dotrzymać poza tym każde dziecko wie o tym że śnieg jest potrzebny po to żeby mógł na swoich saniach przyjść do nich Mikołaj a propos Mikołaja przypomniała mi się jedna historia był sobie pewien chłopiec który był bardzo biedny praktycznie nigdy nie dostawał prezentów od Mikołaja i ten chłopiec napisał list do Mikołaja drogi Mikołaju byłem grzeczny przez cały rok bardzo Cię proszę przynieś mi Trochę słodyczy, kolejkę na baterię i rower. List ten wrzucił do skrzynki, i trafił ten list na pocztę. Zaadresowany był do świętego Mikołaja. Słyszone panie z poczty stwierdziły, że zrobią zrzutkę po, prawe, po parę złotych że zrobią zrzutkę po kilka złotych i zrobią prezent dla tego miłego chłopca Stwierdziły, że rower to trochę przeginka, ale czekoladki i kolejkę jak najbardziej mu kupią. Zrobiły zgrabną paczkę. Podrzuciły to temu chłopcu. W paczce takiej pocztowej. Chłopiec otworzył, bardzo się ucieszył. Był niezmiernie wdzięczny Mikołajowi, że spełnił jego prośbę. A ponieważ był grzeczny, napisał list z podziękowaniem. Kochany święty Mikołaju, bardzo dziękuję Ci za paczkę, za wspaniałą kolejkę i pyszne słodycze. Wiem, rower też na pewno dałeś ale te france z poczty ukradły i wrzucił go grzecznie do skrzynki tak, żeby list dotarł do świętego Mikołaja a propos czy wiecie jak nazywa się żona świętego Mikołaja? Merry Christmas! A czy wiecie, jak nazywa się żona Herkulesa? No oczywiście. Frau Kules. Coś jeszcze na temat tej zimy miałem powiedzieć. A, już wiem. Przypominam, że tak samo jak nastała zima, tak samo przyjdzie i wiosna. To pewno prędzej niż się tego spodziewamy. Zima to jeszcze czas świąt. Pewnie wielu z nas Czeka nie Są pewnie tacy, którzy ich nie lubią No cóż Różnie to jest Święta najważniejsze Dla dzieci chyba są I dla nich są najbardziej magiczne My dorośli Traktujemy je jakoś inaczej pewnie dopiero kiedy jesteśmy już całkiem starsi to znowu tezgnimy i czekamy na nie tak żeby spotkać się wszyscy razem mnie ogólnie święta jakiekolwiek nie obchodzą specjalnie i ja ich też nie obchodzę jakoś specjalnie owszem zachowuję kilka tradycji, ale nie czekam jakoś specjalnie na te święta. Nie wiem, po prostu chyba mnie już znudziły od jakiegoś czasu. A może wynika to z tej naszej tradycji. Siadanie do stołu, obżeranie się przez 2-3 dni non stop, a potem każdy narzeka że go boli, że jest gruby ileś tam u tył. Ja to wszystko mam gdzieś. Tylko wolę pójść na spacer. Odpocząć w jakiś inny sposób. Marzą mi się takie święta na wyjeździe kiedyś. Taki zimą. I chyba tak trzeba będzie zrobić zabrać się, pojechać odpocząć i mieć spokój z tym całym zamieszaniem świątecznym z tymi zakupami po prostu spokój od tego wszystkiego tego czasu już byliśmy był deszcz, a tam już piękna pogoda. Zero sezonu. Nikt jeszcze nie myślał nawet o tym, że przyjedzie ktoś tutaj. Że jacyś turyści. Żadnego ścisku. Ceny świetne. Po prostu super było wtedy. I to jest właśnie alternatywa do spędzania świąt dla tych, którzy nie przepadają całym świątecznym zamieszaniem. Tata, co to jest to osto, jak Ciecho, bądź główniarzu, za mały jesteś, żeby o takie rzeczy pytać. Lekcja odmówiłeś na jutro. No, tak, tak nie można. Trzeba dziecku wytłumaczyć. Jak dorośnie, to mu dziewuchę wytłumaczą, co ja. Józek. No, no nie słuchaj tego. Tak. Tak, jadę sobie spontanicznie, odcinek się nagrywa. Kilka minut już jest. A, nie tak. Masz ochotę gadasz. Inni tego słuchają. I wszyscy zadowoleni. Najlepsze jest to, że w moim zamyśle ten drugi odcinek miał być zupełnie o czymś innym, a jest właśnie zupełnie o czymś innym. Jest taki spontaniczny, bez przygotowania, z marszu. Bo miałem ochotę. też tak macie? pytanie do innych kolegów i koleżanek z braci podcasterskiej napiszcie w komentarzu jestem ciekaw w tym tygodniu cholernie podobał mi się odcinek KORASA, który właśnie taki był spontaniczny raz jak sam mówił, zbierał się i zbierał nie mógł dostać tej weny, żeby coś powiedzieć miał jakąś blokadę a też to kiedyś czułem ale w końcu jak się zebrał, jak powiedział prawie godzinę to było fantastyczne no, naprawdę z wielką, wielką przyjemnością wysłuchałem tego odcinka tak mi się podobał za chwilę właśnie wjadę do twierdzy przejazdem do Krosna pozdrawiam Cię, papo kuruj się tam, kuruj powiesz, że mamy piwo zaległe do wykonania a wracał będę przez Brzozów w którym chyba bardzo popularny jest Maciej Skwara zerknijcie sobie do internetu wpiszcie sobie www.brzosow.pl, albo po prostu znajdźcie sobie brzozów w wikipedii i zobaczcie na herb brzozowa będziecie wiedzieć o czym mówię po prostu wizerunek Maćka z Skwary wszędzie i w Brzozowie. A propos herbów flag, to zaskoczyła mnie ostatnio jedna sprawa. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale województwa też mają swoje flagi. Zupełnie nie miałem pojęcia, a ostatnio właśnie w Wikipedii doszukałem się, że województwo podkarpackie ma tak jak każde inne flagę i można właśnie sobie wejść, obejrzeć jak te flagi wyglądają po zmianie podziału terytorialnego naszego kraju ze starych województw, których było więcej na nowe właśnie powstały te nowe flagi zobaczcie sobie, to naprawdę jest ciekawe może jeszcze jakiś kawałek na koniec ten jest dobry egzaminy wstępne na kierunek nauk politycznych. Profesor rozmawia z kandydatką. Co pani wie na temat programu ekonomicznego dla Polski realizowanego przez ministra Hausnera? Dziewczyna milczy. No to co pani wie o polityce społecznej Leszka Millera? Dziewczyna milczy. A wie pani, kto to jest Leszek Miller? A nazwisko Kwaśniewski? Z jaką funkcją w państwie... Się pani kojarzy? Dziewczyna wciąż milczy. Profesor przez chwilę myśli, że może jest niemową. A skąd pani pochodzi? Z Bieszczad, panie profesorze. Profesor podszedł do okna, wygląda na ulicę, chwilę się zastanawia i mówi do siebie: A może by tak w tym wszystkim pierdolnąć i wyjechać w bieszczady? Student udał się do lekarza. Po badaniach dowiedział się, że już długo nie pociągnie. Zapytał, ile jeszcze przeżyje. Miesiąc, odpowiedział lekarz. Student się zastanowił. Jeszcze miesiąc przeżyć? Ale za co? Stoi pijak przy kasie biletowej. Podchodzi do kasy student i mówi. Połówkę do Krakowa, proszę. A pijaczek na to. A ja ma miejsce. Się na ulicy dwóch studentów, i jeden pyta: Gdzie idziesz? Na co drugi? Na wódkę. Cholera, ty to potrafisz namawiać. No i na koniec jeszcze jakaś fajna muzyka poleci. Zaraz Wam powiem, co to jest. Co to będzie. Ostatnio znalazłem to na Jamendo. Facet śpiewa po angielsku, po niemiecku, po rosyjsku, a będzie to wykonawca Shino i utwór pod tytułem Molitwa, czyli modlitwa. Zapraszam do wysłuchania, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku. Быть мгновением судьбы Раствориться в океане звезд Время Уходи, я не держу себя Память На моих руках останься день Ты оставь немного о себе прекрасных снов Mają być tu, w dwóch ich Ty, mają słońce ty Белый свет, ты, моя кровь, смешалась с зеленью травы. Моя война за каждый новый день. Моя победа, поражение мечты. Все растворится в океане звёзд. Nie Squarra. No komprendo. Kesto de la podcasto nie ma nazwy, Jedyny podcast, który nie ma nazwy. www.beznazwy.net bez nazwy net. Proszę się rozejść, rozejść się.